Nie mów nikomu, to tajemnica. Baby. Hmm, dzisiaj mam taki trochę egzystencjonalny nastrój, a rozkminki typowo egzystencjonalne raczej mi nie wychodzą. Więc nie wiem, jaki ten odcinek dzisiejszy będzie. E, tak sobie dzisiaj myślałam, że już kiedyś o tym nagrywałam, ale co tam, e, o relacjach damsko-męskich, w sensie czego mężczyźni oczekują. E, i, I jak tak sobie pozbierałam pewne rzeczy do kupy, że tak brzydko powiem, e, to wyszło mi, że... Że generalnie tak, oczywiście faceci mają jakieś tam swoje typy i w ogóle, ale często jest to przypadek, po prostu się kogoś spotka i jest bum. Hmm. Aczkolwiek wydaje mi się też, że oczekiwania mężczyzn rosną, choćby jeśli chodzi o wygląd kobiety, no. I, i, i ogólnie tak jakby miała dawać sobie noty, biorąc wszystko wszystko pod uwagę, to to raczej bym słabo wypadła. Hmm. Jednak jakoś to nie Nie dyskryminuje mnie, ponieważ jacyś tam mężczyźni się w moim życiu pojawiają. Ha! Więc tutaj większość kobiet może poczuć się pocieszonych. Hmm. Tak. Ale też, zobaczcie, z jednej strony jest tak, że najpierw jest tak, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, a później jest, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. I te etapy takich znajomości, to to tak na początku te fluidy pozytywne, to takie, nie wiem jak to powiedzieć podniecenie, swego rodzaju, ta chemia działa. Zresztą Daniel w podcaście na 100% mówił o, o, o, o, o tym, czym różni się zauroczenie, miłość, zakochanie i w ogóle. I, i, i, I tak się zastanawiam, jaki jest najtrudniejszy etap. No rozstanie samo w sobie jest trudne, ale naj, najtrudniej chyba jest po prostu zapomnieć o o czymś, o kimś, o, o tym, co było, też przyzwyczajenie, też jakieś tam wspólne nawyki. Um. I zastanawiam się właśnie, jak sobie z tym radzimy, bo mężczyźni w inny sposób, kobiety w inny sposób. I ja jestem takim typem, który usuwa wszystko łącznie z numerem telefonu, z jakimiś zdjęciami w ogóle. Możliwe, że to pozwala mi w jakimś stopniu się odciąć, Aczkolwiek nie zawsze. Chociaż jeśli się utrzymują jakieś relacje z, z ex, tak to powiedzmy, to po pewnym czasie i tak one wygasają, wiadomo, pojawiają się jacyś inni ludzie w naszym życiu. Tak wiem, że odcinek trochę ładu i składu, ale generalnie jako że baby, to, to chciałabym tak trochę bardziej o kobietach. Hmm. Swoją drogą przypomniało mi się, kiedyś mi jedno znajoma powiedziała, po jednej przykrej sytuacji jaką ja miałam, że to teraz się wylaszcz i utrzyj to niektórym nosa. Hmm, wylaszcz się. Ha! Ja. I, I kiedy dzisiaj też przyglądałam sobie gazetę, taką trochę o modzie, trochę o urodzie, to... Ten Photoshop, te wszystkie piękne gwiazdki w ogóle to faktycznie sprawiają, że zmienia się, y, zmieniają się jakieś predyspozycje, jakieś upodobania u mężczyzn. Chociaż, no tak, tak jak już powiedziałam, też jest ta chemia. Ym, ponoć chodzi o geny, tak? Że niektóre osoby nas przyciągają, inne nie. Ym. Czasami też jest tak, że ktoś w jakiś stopniu nas zainteresuje i wydaje się, że on też jest nami zainteresowany. A później, nie wiem, daje nam do zrozumienia, że ma nas w głębokim poważaniu. I też, też nie zawsze zdajemy, jesteśmy w stanie o, jakby to powiedzieć, kurczę, zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ja miałam w swoim życiu różne sytuacje od jakichś takich różnych fascynacji po jakieś tam trochę głębsze może, yy, aczkolwiek m, nie było o czym już kiedyś mówiłam takiego boom, że byłabym przekonana, że z daną osobą na 100% chcę spędzić długo, długo i, i żeby to tak trwało i, i nie minęło wraz z pierwszym zauroczeniem. Yy, no. Jaki ten odcinek wyzładuj składu? Kurczę, nie wiem, jakaś taka rozbita trochę jestem. Ym, nie wiem, może to wynika z tego, że ostatnio jestem tak bombardowana trochę różnymi informacjami o z takich, że hura, ktoś tam się zakochał, ktoś jest szczęśliwy. Ktoś tam zakłada rodzinę, a tu raptem tak ktoś się rozchodzi z kimś po paru latach. Ktoś na kimś się zawiódł. Ktoś, ym, ktoś kogoś zranił i w ogóle... Hmm. Poza tym coraz częściej obserwuję zjawisko zdrady I, i jest to takie bardzo normalne, zauważyłam, że nie zawsze ta druga osoba o tym wie, ale wiele, wiele osób ma tam kogoś na boku i czasami są to jakieś jednorazowe skoki, czasami coś poważniejszego. Też, też czasami jest tak, że właśnie jesteśmy z jedną osobą i, i, i niestety zakochujemy się w kimś innym, no, no nie wiem na ile niestety, Um, ale ponoć właśnie jest coś takiego, że jeśli będąc z kimś, zakochamy się w drugiej osobie, to znaczy, że tej pierwszej tak naprawdę nie kochaliśmy. Ile w tym prawdy jest, to nie wiem. O, um, nie wiem, czy się pakować, ale jakoś myślę, że w nie chcę. Zrobiłam tylko zakupy. Jutro w nocy wyjeżdżam i tak jak już mówiłam, nie wiem, czy będę tam miała internet, nie wiem, czy będę w stanie mieć jakiś kontakt z wami um, jako, że wyjeżdżam pracować, to, to też nie wiem, na ile odpocznę i w ogóle I tak jestem troszkę sceptycznie nastawiona na chwilę obecną do tego wyjazdu no, ale może na miejscu coś się zmieni i okaże się, że wcale nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie um, no Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć, jeśli chodzi o kobiety? Zauważyłam, że w miejscowości, w której mieszkam, jest dużo bardzo ładnych kobiet skrabnych i w ogóle naprawdę tak, jeżeli już jest młoda kobieta, to jest naprawdę zadbana i fajnie wyglądająca. Kiedy mieszkałam w Trójmieście, to jednak jakoś takie był, tak było było większe urozmaicenie, o tak powiem, ale to pewnie wynika z tego, że i więcej ludzi tam mieszkało. Um, jeśli chodzi o mężczyzn, to to jest odwrotnie. W Trójmieście było um, więcej fajnych facetów, a tutaj to tak ciężko, że tak powiem. Um, tym bardziej mówię, to jest też i mniejsza miejscowość, dużo mniejsza w związku z tym... Nie ma takiego wyboru, a jeśli jest, to zwyczaj ta osoba jest zajęta. A ja się nie lubię wpychać między ludzi, że tak powiem. Zaraz pewnie pojawią się komentarze, że o tak, szukam faceta i w ogóle. Absolutnie nie, ponieważ kiedy się szuka, to tylko człowiek się sparzy. Komu mówię, tak mi jakoś naszło i też niektóre wydarzenia, jakie miały miejsce dzisiaj w ogóle, na taką właśnie rozkminkę. Mm. Ym, też yy, właśnie często jest tak, iż poznajemy ludzi po tym, jak się rozstają, jak to wygląda, w jakiej atmosferze i w ogóle. Jeśli miałabym tak siebie ocenić, to tak myślę pół na pół, aczkolwiek yy, tak sobie myślę, patrząc wstecz, że mam wiele do zarzucenia samej sobie. O, yy, Daleko mi do ideału. I z tym starsza, tym więcej wad mam nabytych, nie tyle co wróconych. I nie wiem, jak pewne rzeczy w sobie zmienić i czy warto to w ogóle zmieniać. Hm. No cóż. Jeśli chodzi o ten poprzedni odcinek, właściwie te trzy krótkie takie shorty, jak ja to mówię, to po prostu miałam taki nastrój, chciałam coś takiego nagrać sobie o. i Niektórym osobom się podoba, a innym nie. Nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich. Nie, nie jestem w stanie wszystkim zrobić dobrze, że tak powiem. I chyba nigdy do tego nie dążyłam. Jeśli bym chciała zadowolić wszystkich, to wówczas już nie byłabym ja w tym, w tym całym moim nagrywaniu. Yy, tylko byłoby to nastawione tak typowo na komerche, i żeby jak najlepiej wypaść, jak najlepsze noty dostać. Och, ten typ tygodnia i w ogóle. Trochę to takie... No, właśnie takie... W tyle sobie leci radio, jakiś wywiad teraz z Adam Schulz jest bodajże, więc nie wiem, czy będzie to słychać. Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek jestem zbyt leniwa w tym momencie, żeby wyłączyć lub ściszyć. Nie chcę mi się tyłka ruszyć. Tak, dokładnie. No cóż jeszcze. Zaczęłam sobie czytać książkę Intrus tej pani, która nagrała całą sagę zmierzch. Intruz jest całkiem inny, niż już zmieszki Jak na razie mi się podoba. Bardzo ciekawa fabuła. Aczkolwiek książka nastraja mnie raczej pesymistycznie. Jakoś tak jest mi smutno, gdy ją czytam. Mm, nie wiem, czy to dobry pomysł. W związku, w związku z tym, że jest gruba, to to tak może być, że skończy się jakimś dołkiem. Chociaż nie wiem jeszcze, jak się kończy, więc może koniec końców wyjdzie z tego jakiś pozytyw. No, tak czy inaczej polecam. Może jestem trochę masochistką, skoro ją czytam. No nie wiem. Um. Też yy, Manitoba. Dobrze, czy Znaczy powiedziałam. Chyba tak. Yy, czy to Sławek. S Boże, Sławek. Kurczę, już nie pamiętam. Kurczę, tak tak to jest właśnie, jak nie, nie, nie siedzicie się przy komputerze i się nie widzi tych komentarzy. No W każdym razie jeden z tych dwóch panów mówił, że tam pisał, że tam mi ucięło adres yy, yy, bloga w, w szorcie. Nie, nie miało być adresu. To miała być taka forma, jaka wyszła. Hmm. też zauważyłam coś takiego, że zazwyczaj na krawat rano się w miarę dobrym humorze i tak do pewnego momentu dnia jest dobry humor a później jakoś tak wszystko mi opada i im później tym bardziej jestem jakaś taka przybita nie wiem z czym to ma związek czy z tym, że pogoda się zmienia, bo na przykład rano jest słońce a później gdzieś tak po 19 robi się pochmurno i pada tak jak dzisiaj nie wiem w ogóle stwierdziłam, że mam za dużą dupę, w związku z tym, że chodzę po sklepach i nie mogę nic na siebie dostać. Wszystko jest w rozmiarze XS lub S. Yy, możliwe, że wynika to z tego, że już są to sklepy bardziej takie młodzieżowe, ale nawet w sklepach takich nie młodzieżowych też jest ciężko dostać coś fajnego. Yy, więc może faktycznie przydałoby się wylaszczyć. No cóż, nie wiem. Bardzo możliwe. Aczkolwiek... Yy... Jeśli coś robić, to tylko dla samego siebie, a nie dla ciuchów, bądź dla upodobania innych. O, tak. Um. Dobra. Nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć, bo zgubiłam wątek. A propos tego, tak, aha, o kobietach miałam mówić. Miałam mówić o kobietach, ale to chyba nie będzie jednak o kobietach, ponieważ yy, mówiąc o kobietach, musiałabym mówić głównie o sobie, Hmm. chociaż też niedawno mi się taka sytuacja o kobiecie, która łapała bogatych facetów niekoniecznie przystojnych, raczej nie bardzo i, i ten, którzy chcieli mieć, ona była bardzo, bardzo ładna i w ogóle, którzy chcieli mieć fajną laskę i wyciągała z nich wszystkich, łącznie z kupnymi mieszkania czy samochodu, kiedy było wszystko na nie, po prostu wyrzucała ich za drzwi, w ten sposób nieźle się obłowiła i, i tak sobie myślę, że to po prostu ta, ta kobieta oczywiście jest wyrachowana, ale też z drugiej strony jest w jakiś sposób mądra, a faceci są kupisz na coś takiego i domo. I hmm. yy, jakoś niekoniecznie jest mi ich żal w tym momencie. Mhm. Yy. Tak, też sobie myślałam a propos internetu, że pozwala on, jeśli już jesteśmy przy tych kobietach, yy, poznać dużo ciekawych osób. I, I też zdradzieckie przypadki, że na przykład kobiety mężczyznom poznany przez internet wysyłają nie swoje zdjęcia. I też jeśli nam na jakimś faktycznie zaczyna w jakiś sposób zależeć, no to, to już na samym początku znajomość kształtuje się na oszustwie. Tak sobie myślę. Chociaż też bywa tak, że ktoś normalnie mijając nas na ulicy nie zwróciłby na nas uwagi, ale jeśli mam możliwość poznać nas, najpierw właśnie um, obczaić naszą osobowość, to w ogóle raptem coś iskrzy. I z jednej strony to też jest fajne, aczkolwiek pełno jest właśnie w sieci takich mm, osób, które są mało szczere. I tak się też zastanawiam, jak to będzie na zlocie i poznać osobiście co niektóre osoby, jakie są poza podcastami, jakie są, nie, gdy nie nagrywają, gdy nie plują tak w tą gąbkę, mikrofon, czy tam coś. Um, jak bardzo się różnią, czy, czy będzie to in plus, czy in minus. Mam nadzieję, że raczej na plusie i, i, i, i że będzie naprawdę fajnie, mimo tych motocyklistów, czy kogoś tam. Um. Jeśli chodzi o moją osobę, to mam zamiar być dzień wcześniej i zostać dzień później, żeby na spokojnie sobie przyjechać, na spokojnie sobie pojechać. Nie wiem jeszcze, yy, kto będzie w moim sąsiedztwie mieszkał, że tak powiem. Z tego, co pamiętam, łazienka jest wspólna na dwa pokoje, czy, czy jakoś tak, nie wiem, już w sumie momencie nie kojarzę. No, ale ciekawa, ciekawa jestem, kto będzie moim sąsiadem. Yy. I, I zastanawiam się, że to będzie raczej tak, że wszyscy będziemy razem, razem, czy będą takie raczej grupki, bo wiem, że niektóre osoby się już znają i na pewno im będzie łatwiej jakby w tym wszystkim się odnaleźć. Kobiecie na pewno jest w jakimś tam stopniu ciężej. Na chwilę obecną wybieram się sama, więc no chyba, że ktoś sobie z sobą towarzyszącą nie, to nie była, nie była otwarta propozycja. Proszę nie pisać maili. Chociaż kto wie. Um, no. Nie wiem, może może powinnam była poczekać. Jeszcze trochę z godzinę z Jakiś odcinek byłby bardziej składny. Um, nie wiem, tak jakbym miała pisać zaraz swój stan, to właśnie taki lekko zdołowany. Trochę wkurzona jestem. Trochę taka roz... Chciałam powiedzieć brzydko. No generalnie nie jest to jakiś tam duże rycze czy coś, ale jest takie, takie, taki lekki smutek gdzieś tam przebija, czyli nie zobaczycie tych iskierek w moich oczach, które powinny się tam znajdować. Ale jak słychać po głosie, nie jest to jakieś takie ym, bardzo, bardzo, ff, jak to powiedzieć... Z... Z... Z... dobra, nieważne. Nie mogę znaleźć słowa. No i to też jest ten taki stan, że brakuje mi słów, kurczę. A, No cóż, tak też czasami bywa, prawda? No. Gdybym miała ja w tym momencie mówić na żywo do jakichś ludzi, to pewnie w tym, w tym momencie wszyscy by wyłączyli, gdyż yy, yy, yy, yy, tak Osoba, osoba, która się udziela jest totalnie nieprofesjonalna i nie umie jakoś się pozbierać i sama nie wie, o czym gada. Hello! No tak. Tak myślałam, że może jakiś film by sobie obejrzeć dzisiaj, czy coś, ale też jakoś nie bardzo mam nastrój i powinna przygotować sobie laptopa, coś tam pozrzucać, jakieś właśnie filmy, żeby móc wieczorami sobie tam obejrzeć, czy coś, ale... Też jakoś nie mam humoru. Może później. Zobaczymy. Jakoś to będzie. Ale jestem sobie siebie dumna, bo zrobiłam pranie. To już jest plus, prawdaż? Haha. Ha. Zakupy też się w miarę udały. W końcu kupiłam sobie sportowe sandały. Przyjrzałam wcześniej chyba z par pari. wszystkie udało beznadziejnie, ale w końcu mi się udało kupić buty heavy duty. I, I jestem z nich zadowolona jak na razie. Tak. Tak, tak, tak. No cóż jeszcze bym chciała wam powiedzieć, moi drodzy słuchacze. Chciałabym wam powiedzieć, iż zabieram ze sobą nagrywajkę, chociaż nie wiem, czy będę mieć czas i czy będę miała jak coś tam nagrać, ale mimo wszystko wezmę ją sobie, bo może się przyda. Ha, więc bardzo prawdopodobne, że jak wrócę, to będzie jakiś materiał do wrzucenia na stronę. O. I wtedy na pewno będzie bardziej to. Yy... Będzie to lepszy przekaz niż obecny, jaki wydobywa się z moich ust, tudzież jaki produkują moje struny głosowe. O tak. No. Hmm. No. Dobrze. Myślę, że ten odcinek będzie taki naprawdę roz... rozregulowany za dużo mam myśli i za, za bardzo one tak są rozbieżne i wykluczające się wręcz i... i, i o, no. A, mogę powiedzieć jeszcze, że nie, nie, nie umiem przyjmować komplementów, bo zazwyczaj albo im zaprzeczam, albo się czerwieni jak jakaś taka, kurczę, nastka. Nie jestem w stanie tego chyba zmienić, chociaż się staram. O, tak. No. Dobrze, więc kończę ten odcinek Jakże wyczerpujący I może jeszcze dzisiaj coś nagrę Nie, to jutro i obiecuję, że następny będzie lepsze. Słowo, niech że nigdy nie byłam Skałtem, też nie Słowo baby, o tak, właśnie <gryw> Pozdrawiam